Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie prawda! Słabsko! Tajna historia Polski. znakomity gość, znany już Państwu profesor Roman Becker z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy, Panie Profesorze, opierając się na dziele, które Pan poświęcił w całości w sprawie chyba nie do końca znanej Polakom, a już w każdym razie za mało zbadanej, może ze względu na to, że ona się jeszcze dzieje i się nie zakończyła. Mianowicie, chodzi o rosyjskie myślenie polityczne. Ono się według mojego laickiego poglądu w zasadzie niewiele zmieniło od czasów carskich w pewnych punktach. Oczywiście musiało się modyfikować ze względu na przykład na, to, postęp, chociażby. Otóż to, ale na, na, na postęp technologiczny, bo to tak. też wymusza pewne zmiany w sposobie myślenia i realizacji swoich idei. Jakież ono jest to myślenie polityczne? Wbrew pozorom, jeżeli ktoś uważnie czyta polską prasę, to myśli, że w większości Rosjanie myślą na sposób demokratyczny, liberalny. W rzeczywistości ogromna większość Rosjan myśli państwowo-twórczo. Inaczej mówiąc, państwo jest dla nich wartością najważniejszą. Jednostka niczym. No różnie bywa z tą jednostką. Jeżeli jest na czele, to oczywiście o, to przypomina jest... cara i, tak, I o, wtedy oczywiście. jest to zupełnie inna jednostka. Ale tu nie chodzi o każde państwo, chodzi o własne państwo, potężne, silne, takie, które jest w stanie dyktować innym krajom to, co one powinny robić, jest państwem mocarstwem. Takim państwem ma być Rosja współczesna, państwem imperialnym, które musi mieć swoją własną strefę wpływów, musi. Mieć broń a to mogą? Prowincję I... musi mieć, bo imperium musi no, mieć provincje. Oczywiście i musi też mieć szacunek u innych mocarstw Ten szacunek wcale nie polega na tym, że traktuje się Rosję jako partnera Chodzi o to, żeby uwzględniać interesy Rosji na całym świecie A czy także i nie, żeby się bać Rosji? Również i żeby się bać. Oczywiście ten strach jest w tej chwili tak mocno udawany i maskowany z jednej i z drugiej strony. Taka gra luster tak, się odbywa. Tak, tak, Jako, że Rosjanie wiedzą doskonale, że mogą straszyć, ale jest to mało skuteczne już w tej chwili. A z drugiej strony Zachód wie, że dobrze jest mówić, że Rosjanie są silnym partnerem, bo przynajmniej można z nimi utargować coś nie coś. To nawet nie tyle gra luster, co gra pozorów, przy czym przypuszczam, że jednak Putin przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza, wierzy w te objawy, może nie lęku, ale takiego dystansu wywołanego niepewnością co do tego, co może on sam Co zrobić? on sam Putin może zrobić i czy jest na tyle szalony, żeby to zrobił. Oczywiście w dyplomacji międzynarodowej wiadomo doskonale, jakie jest pole kompromisu i zwykle ten kompromis się zawiera, to widać po ostatnim szczycie NATO, ale tu nie chodzi o dyplomację, zresztą jedną z najlepszych na świecie, kontynuację carskiej i sowieckiej dyplomacji chodzi o coś innego, jak Rosjanie myślą oni myślą inaczej niż my myślimy bo gdy my walczymy o wolność, o prawa człowieka o swobodę, o demokrację to Rosjanie myślą geopolitycznie dla nich nie jest ważne to czy Saakashvili lubi Rosję i czy jego teściowa jest Rosjanką ważne jest to, czy on będzie słuchał Saakaszwili, czyli prezydent Gruzji. Tak jest. Niezależnej, samorządnej, po rewolucji kolorowej. Który tak jakoś tak wykazuje zbyt duże poczucie samodzielności. A jest niejako prowincją, tyle że no może nie zadekretowaną na mapach, ale w każdym Jeżeli razie... Jeżeli odpowiednik naszego wicemarszałka, taka pani, która jest jednocześnie bardzo poważną działaczką Jedinoj Rosji, Sliska, ja się nazywam, mówi, że Gruzja to trochę mniejszy obwód w Rosji, taka mała gubernia. To to świadczy nie tyle o jej sposobie postrzegania świata, ale o tym, jak się w ogóle postrzega świat. Właśnie na poziomie terytoriów zależnych i tych silnych, wielkich mocarstw, z którymi trzeba się liczyć. Cała reszta jest nieważna. To dotyczy. Oczywiście przede wszystkim obozu rządzącego, kremlowskiego, gdzie koncepcja suwerennej demokracji jest faktycznie podporządkowana wartości tej najważniejszej, czyli państwu. Nie chodzi o demokrację, chodzi o suwerenność. Chodzi o to, żebyśmy to my decydowali na swoją własną. nawet nie suwerenność to raczej rodzaj ukrytej dyktatury. To jest chęć jednak dominacji nad partnerami, co samo w sobie jest, nad jest sprzecznością. Nad partnerami, nad którymi można zapanować, ale tu nie chodzi o klasyczną dyktaturę, że ma prezydent Kazachstanu na przykład robić to, co my chcemy, tylko on ma być lojalny. On ma uwzględniać interesy rosyjskie i, jeżeli, I stawiać je ponad, i stawiać je ponad swoje własne. Swoje własne czy jeżeli to robi, kraju. jest generalnie w porządku. To nie jest to, co my nazywamy dyktaturą czy to, co nazywa się relacją Wassal senior bo to jest trochę inny typ relacji, jeszcze pochodzący z czasów mongolskich. Ale oczywiście oprócz obozu kremlowskiego mamy jeszcze ogromny obóz komunistyczny, my sobie nie wyobrażamy, że w Rosji w tej chwili partia komunistyczna zdobywa systematycznie poparcie prawie 20% wyborców. Właśnie te wiedzy I... są coraz bardziej ludne tych sztandarów, ja to oglądam w ich telewizji e... i już nie tylko babuszki i dzieduszki bezemne wykrzykują i noszą pokolenie. na piersi te portrety Lenina i Stalina. I to i... jest ta tęsknota za tym związkiem ta... radzieckim który dawał Mnóstwo niekwestionowaną potęgą. Rzeczy. I to nie jest takie klasyczne myślenie komunistyczne, ono jest bardzo zróżnicowane, ale jak się czyta te teksty, to widzi się, że właściwie ten sposób myślenia. Prawie się nie zmienił od czasów Braźniewa. On jest dokładnie taki sam. Jak czytałem teksty z Juganowa przed ostatnią kampanią prezydencką, to myślałem sobie, czy on nie rozumie świata. Nie, nie rozumie, bo mu to nie jest potrzebne. On ma mówić tak, jak ludzie chcą, a ludzie chcą powrotu sowieckiego sejusa No oczywiście, bo wtedy poza górnymi dziesięcioma tysiącami, o których i tak legendy chodziły i przeważnie prawdziwe, te legendy dotyczące były o... nowych Rosji, no, nie dotyczące tych breżniewowskich jeszcze oligarchów, tak, tak, tak. jego mhm. córki, co to zbierała I tak brylanty tak, tak. I, tak dalej, i tak dalej, workami je zbierała. Natomiast chodzi o to, że wszyscy dzielili tę samą biedę. To było wszyscy byli mniej więcej i, równi, ale też mieli zapewnione stabilizację i, socjalną. I, i, takie minimum i wszyscy wiedzieli, jakie są reguły gry. Otóż tak. A tego nie wie domu w tej chwili. No i trzeci taki bardzo duży obóz w myśleniu rosyjskim to nacjonalistyczny, niesłychanie zróżnicowany, nie tylko prawosławny, ale też czasami pogański, ateistyczny, nie tylko państwowo-twórczy, imperialny, ale też na przykład panslawistyczny. Właśnie nie tylko sławianofilski, ale i panslawistyczny. Panslawistyczny. To jest I, dopiero i odgrzewany I chcący objąć wszystkich Słowian pod swoim wspaniałym światłem, kierownictwem. Do tego dochodzi szereg rozmaitych nurtów nacjonalizmu etnicznego, no wręcz Coś niesłychanie oryginalnego, niewystępującego nigdzie indziej, czyli euroazjatyzm. O Przekona... którym mówiliśmy. Tak, przekonanie o tym, iż Rosja stanowi odrębny kontynent geograficzny, kulturowy, cywilizacyjny i tym samym nie jest to ani Azja, ani Europa, tylko coś całkowicie odrębnego od całej reszty świata. I oczywiście lepszego w tej sytuacji. No, niektórzy Eurazjaci mówią, że w związku z tym należy podporządkować sobie cały świat, żeby on sam stał się lepszy, bo jak my zwyciężymy nad morskimi imperiami, to ten świat z natury rzeczy musi być lepszy. Ale też w Rosji są na przykład... Faszyści, pomimo, Jak najbardziej pomimo, i, i są hołubieni wtedy, przez Kreml, chociaż zostali oficjalnie ostatnio zdelegalizowani. Rosyjska no, co jedność tydzień narodowa mordują z... kolorowych studentów na przykład Rosyjska jedność Rosji. narodowa została zdelegalizowana, ale na jej gruzach powstało szereg innych tego typu ugrupowań. Ale ja jestem pewna, ale że Putin tego, nie da zginąć. Nie. Po prostu nie ma sensu ich całkowicie likwidować. Ale oprócz tego jest taki samorzutny spontaniczny ruch powiedzmy obywatelski, ruch przeciwko nielegalnej emigracji, czyli Przeciwko tym tak zwanym kolorowym czy tak zwanym śniadym emigrantom ekonomicznym, których 10 milionów Czyli jest. Rosji. tym co przyjeżdżają. Ta, I tym samym ten to, to ruch przeciwko nielegalnym imigrantom jest y, niczym innym jak takim nacjonalizmem ksenofobicznym, etnicznym, takim, który dąży do wyrzucenia wszystkich obcych ze świętego terytorium Rosji, ten nurt dopiero jest niebezpieczny dla stabilności społecznej w Rosji i co ciekawe, władze kremlowskie tolerują, a nawet przejmują niektóre hasła tego ruchu, bo to nie marginalni faszyści, ale tego typu ksenofobie nacjonalistyczne są w tej chwili groźne dla całej Rosji. Jeżeli tak, to mamy do czynienia z taką szeroką paletą rozmaitych nurtów myślenia politycznego opartych o państwo, o, o wyjątkowość własnego Rosjan, narodu, tak. o uświęcenie własnej ziemi, a liberałowie i demokraci są naprawdę bardzo mało znaczącym marginesem. XIX wiecznych i z początków XX wieku zapadnika w ogóle w Rosji w tej chwili nie ma. Są zapadnicy, oni są widoczni, ale przede wszystkim w zachodnich mediach również i w polskich. Jeżeli się porządnie czyta rosyjskie gazety, to jedna albo dwie od czasu do czasu publikują teksty ludzi, którzy rzeczywiście akceptują wartości i nawołują zachodnie. do otwarcia się I, na zachód, a nie zamknięcia przed tą zgnilizną świętej matушки. otwarciem Rosji. Kultu, kulturowym. kulturowym, jeśli chodzi o wartości, hmm. bo otwarcie językowe czy technologiczne jest czymś przed czym nie ma ucieczki, również i w Rosji. Tych Zapadnikow jest nie tylko w Rosji niesłychanie mało, ale oni są celowo spychani na margines życia i politycznego i społecznego. Oni nawet nie dominują w środowisku naukowym czy intelektualnym. Czyli wygląda na to, że Putin od początku bardzo konsekwentnie i świadomie zaprzecza jakby idei Piotra I, który chciał przechytrzyć ten Zachód, wziąć od niego to, co się może przydać, tak jak, jak niektóre mądre plemiona zwane przez nas białych ludzi dzikimi, którzy też mają system obwarowań i zakazów, żeby nie Wnosić do swojego plemienia i w swój świat tej zarazy, którą niesie Zachód, a wziąć tylko to, co może się przydać, nie czyniąc szkody w substancji. Więc Putin nawet tego nie chce. On po prostu, ja nie wiem, czy on chce doprowadzić do takiego kolapsu, zapadnięcia się Rosji w sobie, tak. ideologicznej, tak. świadomościowej. Dla niego najważniejsza jest stabilizacja polityczna na poziomie bieżącym. W ciągu najbliższych kilku miesięcy, kilku lat bo rzeczywiście punkt startu miał taki, w którym mamy do czynienia praktycznie z całkowitą samodzielnością rozmaitych regionów, koteli, frakcji itd. Teraz on ma wrażenie, że to uporządkował wszystko, ale to wcale nie oznacza, że uzyskał wyższy poziom stabilizacji, i że gwałtownie modernizuje gospodarkę, a to jest dopiero... On tylko wojsko modernizuje, wojsko modernizuje co tydzień, bez przerwy pokazują jakieś nowe armaty, czołgi, rakiety bajegalowki, czyli te atomowe, jak to się nazywa? Wyrzutnie rakietowe? Nie, to co, się, co jest samym atomem na końcu, bomby, ty tam pocisku, rakiety jakieś, samochody, które samobieżne są Ale po powietrzu górach górach Też można nie wolno zapominać o tym, Rosja jest w tej chwili największym eksporterem broni na świecie. I wysyła także i tam, gdzie nie wolno. Gdzie się ludzie umówili, biali, że nie będą wysyłać. Biznes jest biznes, niezależnie od kraju. Niestety, panie profesorze, to, o czym dzisiaj mówimy, jest niewątpliwie takim punktem startowym o tym, żebyśmy za jakiś czas pomówili o sprawie, która jednak dotyka moim zdaniem wszystkich Polaków i całą Polskę i jest bardzo ważna i swoje korzenie, ma te korzenie, które gdzieś sięgają bardzo głęboko w przeszłości, w historię i Polski i Rosji. Mianowicie chciałabym z Panem następnym razem pomówić o tym, czy jest możliwe na kanwie tego wszystkiego, co o sobie wiemy, przy czym według mnie z przewagą nas, jeżeli chodzi o wiemy, bo Rosjanie wiedzą o nas mniej niż my o nich, czy jest możliwe nawiązanie kontaktów na poziomie ludzi, na poziomie władzy, czy jest możliwe przekonanie Rosjan, że nie byliśmy i nie jesteśmy siedemnastą republiką, jakich uczono w szkołach, tyle że nieformalną, jak dodawały nauczycielki dobrotliwie, tylko że jesteśmy rzeczywiście osobnym tworem, że im nie zagrażamy, ale za to też nie zniesiemy żadnych zagrożeń z ich strony, no i że trzeba dokonać bilansu jednak, żeby wyszedł na zero. Jestem ciekaw całej tej rozmowy. No właśnie, do jakich wniosków dojdziemy, bo z tego co Pan Profesor powiedział dziś wynika jednak, że właściwie Putin pozostaje nieodrodnym synem formacji, która go zrodziła. KGB to jest KGB, z KGB się nie odchodzi. Premier Czarnomyli powiedział ładnych kilkanaście lat temu, iż obojętnie jaką partię byśmy tworzyli, zawsze powstaje KPZR. I tak jest z całą dzisiejszą Rosją. Jakakolwiek bym nie powstała, to zawsze tym podglebiem są służby specjalne, które stoją na straży. Jeżeli nie służby specjalne, to ten typ świadomości społecznej, to pewne mechanizmy, które funkcjonują w Rosji nie od czasów bolszewickich, nie od czasów carskich, ale od mongolskich. No tak, im większy kraj, to znaczy, jeżeli wielki kraj nie jest modernizowany na różnych płaszczyznach, zaczynając od nadbudowy, a kończąc na doprowadzeniu prądu wszędzie do najdalszych wiosek, to on właściwie się bardzo niewiele zmienia mentalnie. Wszystko musi się zacząć w głowie, prawda? I tu nie chodzi o modernizację technologiczną, ale o społeczną, o zmianę sposobu myślenia, o dopuszczenie nowych idei, nowych sposobów myślenia, nowych rozwiązań i dopuszczenie do tego, że widzi się w innych ludziach nie podporządkowanych albo władców, ale partnerów. Jeżeli zmieni się... To myślenie z jednopodmiotowego na wielopodmiotowe, takie, które pozwala na widzenie partnerów, to dopiero wtedy będzie rzeczywiście dokonana modernizacja społeczna w Rosji. No tak, a Putin z jednej strony utrzymuje jednak naród w swojej masie, na takim stosunku chaziain i jego owieczki, bo chaziain ma pełną władzę nad owieczkami, niezależnie od tego, jak ją od realizuje. Jest gospodarzem. Otóż to właśnie. A czy w ogóle Putin dopuszcza możliwość istnienia partnera poza granicami Rosji, czy też to jak z wagą, albo ktoś się musi go bać i wtedy on go lekceważy, albo ktoś może mu zagrażać w jego gospodarstwie. I jeśli wtedy ja się, się go eliminuje. I wtedy się go eliminuje, a jeżeli się nie da wyeliminować, to wtedy się z nim układa, ale cały czas ma się na uwadze, że trzeba go przechytrzyć, i dać sobie z nim radę, czyli w jakiś sposób go pokonać. Ale to myślenie Putina, właśnie takie jednopodmiotowe, takie manipulacyjne wobec wszystkich innych ludzi, nie jest jedyne w Rosji. Tak myśli ogromna większość Rosjan i to niezależnie od swojego statusu społecznego, Hitry, niezależnie od wykszucenia. Po prostu to społeczeństwo nadal jest tradycyjne w ogromnej swojej mierze i na razie nie widać, żeby Chciało zmienić swój sposób myślenia Ono nie przeżyło Tak dogłębnie Jak Polska rewolucji solidarnościowej No rewolucji je Uznało za wbicie noża W plecy sobie. Polegającej na przemianie świadomości Czasy demokratyczne Czasy pierestrojki tego nie dokonały, bo to było tylko przejmowanie pewnych elementarnych rzeczy z Zachodu, że ma być na przykład dużo partii politycznych. Ale nie zrozumiano, na czym polega system myślenia, zupełnie odmienny od tradycyjnego. No tak. Rosja się moim zdaniem w ogóle nie zmieniła, ponieważ hitry ruski muzyk rozumuje w tej chwili tak samo, jak rozumował za właśnie powiedzmy Aleksandra I, czy też jeszcze wcześniej, jak y, y, musiał, sobie, musiał sobie radzić jakoś y, tak, żyjąc na zasadzie węża, który meandrami wymija przeszkody, albo pod nimi przepełza, albo się chowa pod kamień i przeczekuje. No musiał przeżyć. A jeżeli się chce przeżyć, to trzeba zachowywać się tak jak ogórek. Trzeba się chować pod liśćmi. No bardzo jestem ciekawa, czy i kiedy i w jaki sposób. Społeczeństwo Rosji, to wielkie, niezmierzone jednak ogromne społeczeństwo, zacznie dojrzewać i dojrzeje psychicznie, mentalnie i emocjonalnie do tego, żeby uznać prawo innych do bycia innymi, ponieważ oni tego w gruncie rzeczy nie uznają. Nie sposób przewidywać przyszłości. Przypomnę tylko jedną rzecz. Lenin w 1916 roku pod koniec mówił ja żadnej rewolucji w Rosji nie dożyję. Ta błęda jest akurat optymistyczna, ponieważ nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Przypomnę Państwu, że w studiu był ze mną profesor Roman Becker z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. Dziękuję ogromnie.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 Studiu Polskiego Radia goszczę pana doktora Pawła Kosińskiego z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Zakres zainteresowań pana doktora to chronologicznie od wieku XIX poprzez I wojnę światową, II Rzeczpospolitą do II wojny światowej i jej skutków. Dziś chciałabym pomówić na bardzo bolesny temat, którego skutki echa i. Pamięć genetyczna już przeważnie tkwi w nas, Polakach, i nie daje się niczym ani wykorzenić, ani pocieszyć. Chodzi o niemieckie zbrodnie wojenne. W 1939 roku znalazłam taki wykaz działań najeźdźcy, które kwalifikują się do określenia jako zbrodnie wojenne. Ich jest bardzo dużo. Wygląda na to, że wszystkie te warunki w Polsce zostały spełniane. Dobry wieczór Państwu. Niestety rzeczywiście tak było. To najboleśniejsze doświadczenie w dziejach narodu i państwa polskiego, jakim była druga wojna światowa, od razu rozpoczęło się w Polsce od zbrodni popełnionych na dużą skalę już w okresie działań wojennych. Kiedy właściwie powinny walczyć ze sobą tylko armie w przypadku Polski, czy szerzej, potem II wojny światowej, jak się okazało w niedalekiej przyszłości, to nie tylko armie były zaangażowane, czy też poniosły bolesne straty w wyniku działań wojennych, ale również ludność cywilna. Polska ludność cywilna, która znalazła się w strefie frontowej czy przyfrontowej. I niestety również żołnierze Wojska Polskiego, ponieważ Wehrmacht niemiecki gwałcił konwencję gwarantujące właściwe traktowanie strony przeciwnej w konflikcie zbrojnym. Wszyscy historycy odwołują się do takiej słynnej definicji wojny, pochodzącej z XIX wieku, którą sformułował von Clausewitz, a która brzmi, że wojna to kontynuacja polityki prowadzona za pomocą walki zbrojnej. No niestety, w tym właśnie czasie, w czasie II wojny światowej, zapewne proszę mnie poprawić jeśli się mylę, za sprawą dwóch głównych sił antagonistycznych, czyli Związku Sowieckiego i Niemiec, ta definicja została przekreślona i tak jak Pan powiedział, była to w obu przypadkach, czyli w przypadku agresora pierwszego, Niemiec hitlerowskich i agresora drugiego pod maską wyzwoliciela i alianta, czyli Związku Sowieckiego, w obu przypadkach walka toczyła się między najeźdźcą i okupantem, narodem. Wojsko, owszem, brało w tym udział, no niestety zostało bardzo szybko ta wojna obronna się, się dramatycznie zakończyła, a potem to już była walka z narodem, z podziemiem, z, z chłopcami, z, którzy rzucali butelki z benzyną, z harcerzami, z kobietami, z dziećmi, które przecież też ulegały eksterminacji, wywózce, odbieraniu rodziców i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało? Reszta świata przecież mogła zareagować. Jeszcze obowiązywały te XIX-wieczne zasady, których powinno się było przestrzegać w konfliktach zbrojnych i nie było możliwości jakiegoś kategorycznego sprzeciwienia się temu sposobowi prowadzenia walki na terenie już umęczonej i wykrwawionej Polski. Poruszyła Pani w swojej wypowiedzi bardzo wiele wątków. Dziękuję przede wszystkim za przypomnienie słuchaczom o tym, że również agresor wschodni podobnie niestety postępował, jak i najeźdźca z zachodu, znaczy popełniał zbrodnie wojenne. Chociaż tutaj Sowieci mieli pewien wytrych, otóż oni, jako że w czasie rewolucji październikowej w jednym z dekretów Lenin ogłosił, że Rosja Radziecka nie czuje się związana żadnymi układami zawartymi przez Rosję carską. Tak, zrywa te, tak jest kontynuatorką to Imperium w związku i żadne umowy międzynarodowe już też dłużej nie obowiązują i to z, z jednej strony było to faktem radosnym dla Polaków, ponieważ jednostronnie Rosja zerwała pakty rozbiorowe, ale z drugiej strony dla całego świata, jak wkrótce się okazało, było to niezwykle bolesne, ponieważ między innymi te konwencje dotyczące prowadzenia wojny między innymi wojny lądowej, zawarte w Hadze na początku XX wieku. Również Sowieci pod tym pretekstem nie zamierzali ich respektować. Natomiast jeśli idzie o prowadzenie wojny i politykę okupacyjną, to też nie można się tutaj ograniczać. Pani wspomniała, że zarówno Niemcy, jak i Sowieci walczyli nie tylko z żołnierzami, ale również też z ludnością cywilną, która chwytała za broń, żeby bronić niepodległości. Otóż to, to wszystko, Tą, która nie no więc właśnie, to, to niestety trzeba t, poszerzyć ten zakres, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Sowieci walczyli również z ludnością, która bezbroną. nie chwytała za broń, która była zupełnie bezbronna i nawet nie była w stanie prowadzić walki zbrojnej, ale jednak inne cechy przypisywane pewnym grupom polskiej ludności decydowały o tym, że zostały one poddane eksterminacji. Oczywiście Polska nie miała najmniejszych szans w starciu z dwoma takimi przeciwnikami jak Trzecia Rzesza i złasza, Związek jeden, Radziecki. Zgadza się, że jeden strzelał w plecy. Zgadza się, ale Wojsko Polskie w tym kontekście nadzwyczaj długo stawiało opór. Natomiast wracając do głównego pytania, no to trzeba podkreślić, że w ogóle cała druga wojna światowa to właściwie, można tak powiedzieć, była jedną wielką zbrodnią, ponieważ to było pogwałcenie jednego z układów zawartego w latach 30., który podpisały również Niemcy, że będą unikać wojny jako środka rozwiązywania konfliktów, spraw spornych w stosunkach międzynarodowych. A tutaj nie dość, że Niemcy sięgnęli po ten środek jak się wyrażał klauzewicz prowadzenia polityki zagranicznej, to jeszcze napadli z nienacka, czyli bez wypowiedzenia doszło do wojny, więc to było bardzo wiele wątków, które świadczyły, że ta wojna będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dawniejsze wojny. A i też wspomniała, że wówczas obowiązywały standardy, które zostały wypracowane na przestrzeni wielu dziesiątek, jeśli nie setek lat, ale w każdym razie w XIX wieku te, ten problem humanitarnego prowadzenia wojny stał się szczególnie żywotny, no i wówczas zaczęto myśleć, no i wkrótce rzeczywiście udało się skodyfikować pewne podstawowe zasady, jak powinno się prowadzić wojnę. Niemcy i Polska byli sygnatariuszami tych konwencji, natomiast Związek Radziecki nie był, no ale to, jak wspomniałem, był raczej wykręt Oszustwo. Zresztą później Sowieci, kiedy doszło do agresji niemieckiej na Związek Radziecki, czuli się głęboko dotknięci, że nie są ich jeńcy traktowani tak jak jeńcy wojenni, no ale sami nie zamierzali traktować jeńców wojennych jak jeńców wojennych. Więc to po prostu jakaś kompletna aberracja. Natomiast trzeba pamiętać, że co innego zasady, które były spisane na papierze, a co innego to, jak była prowadzona Druga Wojna Światowa. Otóż te państwa totalitarne, zarówno III Rzesza, jak i Związek Radziecki. To były państwa, można powiedzieć, zupełnie nowego typu. Bandyckie po prostu, bandyckie zideologizowane niezwykle, których ideą przewodnią w obu przypadkach było forsowanie po trupach, co to dużo mówić, pewnych idei szczytnych dla przywódców tych państw, czy ich zwolenników. I porządkowywania sobie swoich własnych tak, obywateli. Natomiast dla, dla całej mhm. reszty świata i dla części własnych obywateli po zabójczy. prostu zbrodnicze, zabójcze. I tak ta wojna od początku niestety wyglądała. Także nawet jeśli politykom niektórym się wydawało, że ona może wyglądać podobnie do tych konfliktów, które się rozgrywały nawet, wcześniej, nawet no to jednak bardzo szybko się okazało, że ona nie będzie niestety tak wyglądać. Chociaż oczywiście w czasie kampanii jesiennej 1939 roku, w czasie wojny w Polsce, do tak wielkiego wynaturzenia jak później w e, czasie kampanii na wschodzie od 1941 roku jeszcze nie doszło, ale... Czyli od ale to, momentu bezpośredniego starcia, starcia między, jest, tych dwóch totalitarnych tych, zbrodniczych państw. Czyli Niemiec Hitlerowskich i Związku Sowieckiego, które zaskoczyło Stalina. Tak jest. A, zaskoczyło jest 3, albo i nie, no w każdym razie w tak się roku. mówi. W pewnym sensie zaskoczyło na pewno, ale... No są historycy, którzy twierdzą, że, że Hitler ubiegł Stalina. Na, o sześć tygodni, no, ponieważ no Stalin właśnie. chciał swojego przyjaciela zaatakować, bo przedtem przecież były Przyjaciela to też za dużo powiedziane. Były, była wymiana uprzejmości, w, przecież w głębi Związku Sowieckiego były zakłady produkujące broń, która jechała potem przez Prusy Wschodnie. Różne były. Broń to może nie, ale w każdym razie Niemcy mieli możliwość już od lat dwudziestych e, testowania na przykład Broni i której sami nie mogli produkować, ale ludźmi... przygotowywali po prostu mm -hmm. już te plany i testowali nawet prototypy, co umożliwiło szybkie wdrożenie tych nowych modeli do produkcji w latach 30., kiedy Hitler doszedł do władzy. Mm, to Dlatego to właśnie... tak to wszystko gładko i szybko poszło. No właśnie, jak to było z tymi sześcioma tygodniami, Czy rzeczywiście chociaż... No właśnie, to, Stalinie, to na pewno jest to... ja bym tego nie trudne do udokumentowania. Historycy lubią mieć zawsze jakiś dokument archiwalny, który w sposób bezsporny mm -hmm. zaświadcza, że było tak, a nie inaczej. Mm -hmm. A jeśli nie mają takiego dokumentu, gdzie jest napisane czarno na białym, to zawsze wypowiadają się ostrożnie. Ale wiele na to wskazuje, że ten konflikt wisiał na włosku i obie strony były tego świadome i obie strony się do tego przygotowywały. Faktem bezspornym jest, że to Hitler napadł pierwszy No i zaskoczy, w tym sensie zaskoczy, zaskoczył inna, przeciwnika, ubiegł który ubiegł. być może też się szykował, mm -hmm, no ale nie Dążył tego ciosu nie? zadać. Natomiast jeśli idzie jeszcze o ten aspekt w ogóle zbrodni pogwałcenia pokoju, no to tutaj trzeba właśnie podkreślić to, że do wybuchu wojny Doprowadziła nie tylko agresywna polityka Hitlera, ale również to, że udało się mu skłonić Sowiety do podpisania paktu, tego potocznie zwanego ribbentrop tak, pod koniec sierpnia 1939 roku, który później, miesiąc później mniej więcej, został uzupełniony o nowy pakt o granicach i przyjaźni, gdzie sprecyzowano pewne sprawy już po na dobrą sprawę w no zniszczeniu Polski. Tak jest i trochę inaczej wytyczono granice. Ale z drugiej strony trzeba też mieć świadomość, że ta przyjaźń, którą rzeczywiście Niemcy i Sowieci starali się manifestować od początku, od momentu, kiedy zawarli pakt i na szczeblu delegacji ministerialnych, ale również, że tak powiem, w Polsce, organizując wspólne defilady, na przykład w Brześciu. To jednak to trudno nazywać ten stosunek do siebie obydwu kontrahentów układu jako przyjaźń. Otóż obydwa państwa... Nie z... była to amigie amory. <głos> z pewnością. To znaczy, war był Hitler-Stalina i Stalin-Hitlera, obydwaj wiedzieli, na co ich stać, i wiedzieli, że tu nie ma mowy o przyjaźni, mm -hmm, tylko mm -hmm. jest pewien wspólny interes. Mm -hmm. Jak długo trwał ten wspólny interes, tak długo można było mówić o przyjaźni, ale raczej jako efekcie ubocznym, skutku pewnym mm -hmm. tego wspólnego realizowania jakiegoś tam celu ujarzmienia Europy Środkowej. Co dużo mówię, a właściwie i świata, no bo takie plany no obaj dalekosiężne mieli, mieli. mieli obydwie dyktatorzy. Mówił, pierwa Warszawa, potem Berlin, a potem już Paryż. A Paryż to już była cała Europa. Tak i cały świat cały, no, świat. cały świat to jeszcze niekoniecznie, bo tam zostają kolonie brytyjskie, tłusty kąsek i francuskie kolonie. Wiele jeszcze do podzielenia dobra. No, no ale Hitler że też, tak powiem. chciał dobrze tak, tak. przytknąć wszędzie, naturalnie, gdzie tylko, naturalnie, by sięgnął i naturalnie. byłby to pewnie realizował. Naturalnie. Ale jak się studiuje na przykład niemieckie akta wojsk, które stacjonowały w okupowanej Polsce, w generalnym gubernatorstwie, nad granicą ze strefą sowiecką okupacyjną, to tam widać ogromną nieufność. Tam Niemcy przystępują natychmiast do budowy umocnień nadgranicznych, tak jakby chcieli zabezpieczyć i chcieli w istocie zabezpieczyć granice przed atakiem. No, nawet przed swoją agresją, czy też no, właściwie, trudno mówić o agresji, no, w każdym razie przed atakiem na zachód. Do wojny doszło już 3 września między III Rzeszą i Francją i Wielką Brytanią, ale kiedy się te przygotowania toczyły do ataku na Francję, właśnie niestety, czy na szczęście, w każdym razie Niemcy obawiali się już wtedy ataku ze strony Sowietów, bo i wtedy już od razu w 1939 roku przystąpili do umacniania granicy. Zresztą Sowieci robili to samo. Przecież te bunkry, które właściwie dotychczas stoją w szarym polu, gdzieś tam na Podlasiu, nad Bugiem na przykład, to były budowane przez Sowietów właśnie w 1940 roku. Zresztą między innymi jedna z wielkich wywózek, do której doszło właśnie w tej strefie sowieckiej okupacyjnej, to była po to, żeby wysiedlić ludność najbliższego granicy pasa ponieważ to, to miała być strefa ściśle zmilitaryzowana. Mm -hmm. I, I martwa. Tak religij. jest, tak jest. Pogwałcono te wszystkie konwencje obowiązujące do tej pory w sposób bestialski, bo rozumiem, że powiedzmy konwencja przewiduje, że jeniec o flagu czy obozu ma prawo do tego i owego, a Niemcy tego i owego jeńcom nie dali. Ale jeżeli. Morduje się dzieci i chorych psychicznie, jeżeli kobiety, dzieci i starców wywozi się do obozów koncentracyjnych albo do obozów śmierci, jeżeli dziewczęta i kobiety w ciąży umieszcza się w tych strasznych, haniebnych domach, że tak powiem, inkubatorach, w których żołnierze mają, przeproszeniem państwa, produkować, następnych żołnierzy dla III Rzeszy, jeżeli każde właściwie działanie, każda restrykcja, a było ich nieskończenie wiele, nakładana kolejno, jeżeli morduje się całą czołówkę intelektualną Polski i to świadomie i konsekwentnie się rozstrzeliwuje lwowskich profesorów, krakowskich profesorów, w sposób podstępny, zwabiając ich do auli, przecież to, to są takich rzeczy. Dotąd, na wykład. wojna. No może w ja. Azji, przepraszam, słuchających mnie Azjatów, ale nie wśród białych ludzi. Tego się nie robi. Ja już nie mówię o rasowych eksterminacjach przede wszystkim Żydów, ale nie tylko, bo przecież i Cyganów. No niestety się robi, jak, jak właśnie ten przykład II wojny dowodzi. Z tym, że chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Niemcy zasadniczo jeśli idzie o gwałcenie konwencji genewskiej, to dopuszczali się tego w czasie trwania działań wojennych. Czyli dochodziło by... do częstych przypadków na przykład atakowania, zwłaszcza z powietrza, ale nie tylko, obiektów cywilnych czy obiektów zabytkowych, które były chronione to przez konwencję, Albo atakowania konwencji. ludności cywilnej, mhm. tak jest. Natomiast kiedy już żołnierze polscy dostali się do niemieckiej niewoli, to zasadniczo byli traktowani zgodnie z konwencją genewską. Natomiast jeśli idzie o mordowanie jeńców, no to tutaj niestety Sowieci którym wiodą. Bo, Bo Niemcy pewnych wy wy wybranych ludzi, na których im, że tak powiem w cudzysłowie, szczególnie zależało, no wyruskliwali z obozów. To z jednej strony byli żołnierze pochodzenia żydowskiego, którzy ze względów rasowych chcieli zamordować, albo ludzie, którzy w jakiś sposób narazili się Niemcom. Na przykład żołnierze i oficerowie, którzy w jaki sposób mogli być kojarzeni z wydarzeniami w Bydgoszczy na początku wojny, kiedy pana doszło do aktów dywersji w mieście i ta dywersja była potem Brutalnie tłumiona. No Niemcy uznali, że to jest brutalny atak krwawy, na niesprowokowany zupełnie atak na, na ludność cywilną i w związku z tym wszystkich uczestników starali się wyłapać również żołnierzy i oficerów, którzy dostali się w ich ręce i, i tych próbowali osądzić, jednych pozabijali, innych sądy uniewinniły nawet też mhm. dochodziło do takich przypadków. Panie doktorze, te wszystkie zbrodnie, te wszystkie występki, te wszystkie łamania praw ludzkich i boskich, to wyniszczenie fizyczne materii naszego państwa, naszego terytorium, celowym i świadomym bombardowaniem obiektów i wywożeniem dzieł sztuki, co też jest łamaniem konwencji. Oczywiście. I tego nie wolno robić. Te potworne straty, jakie ponieśliśmy... W ludziach, co jest niemierzalne, niewymierne w sensie odszkodowania, czy restytucji, czy reparacji, czy jak to nazwać. No ale materialne straty zostały policzone Też nie, mniej, niestety, więcej, mniej więcej, najogól, najbardziej ogólnikowo. Ale bardzo um, ogólnie. Stalin zabronił nam przyjęcia reparacji od Niemiec. W związku z tym, o ile pamiętam, one poszły Konami. do Japonii i teraz mamy Japonię taką, jaka jest. Tak słyszałam, może się mylę. Ale nie mówmy o tym, bo nie, nie o to mi chodzi. W każdym razie obserwuje się i ja pamiętam, kiedy to pierwszy raz się stało. Jak powiedział o tym taki niemiecki, zresztą dobry pisarz Martin Walser, który tu przyjechał na promocję swojej książki, powiedział w rozmowie prywatnej, bo nie, nie w wywiadzie, że już właściwie dosyć tej martyrologii i tego umartwiania się i tego wiecznego przepraszania przez Niemcy, już dość tego, już naród to przeprosił, opłacił i teraz jak w westernie zaczynamy, tu jest kreska, od tej kreski zaczynamy nowe życie. Skutek jest taki, że wyrosła nam pani Steinbach, Centrum Wypędzeń, do, oczywiście dotycząca krzywd niemieckich, za chwilę, czy w następnym pokoleniu, okaże się, że to my Polacy jesteśmy coś winni Niemcom. Proszę mi powiedzieć, nie ma możliwości ukrócenia tych zapędów niemieckich. Ja rozumiem, może tak się stać, kiedy już nie będzie nikogo, kto przeżył tę wojnę i te bezprzykładne zbrodnie na sobie. Kiedy już znikną z polskich miast budynki pokaleczone kulami i pociskami. Kiedy już te pokolenia następne właśnie będą mogły z chłodnym umysłem i bez drżenia serca uczynić bilans. Ale to się dzieje teraz. Bilans zestawiać w przyszłości to będzie coraz trudniej, ponieważ... Ale może tak będzie lepiej. No, ale to jednak trzeba korzystać jeszcze z tych możliwości, które daje właśnie zbieranie relacji od osób, które to przeżyły i widziały od świadków, tak jest, bo w papierach nie wszystko zostało zapisane. Natomiast mi się wydaje, że w w odniesieniu do, do tego problemu, który Pani poruszyła, to trzeba odróżnić jednak przynajmniej dwie strony tego zagadnienia. Otóż z jednej strony są rzeczywiście nowe pokolenia, które nie mają nic wspólnego z wojną. No kiedyś rzeczywiście musi do tego dojść, że już nie będzie komu przepraszać za wojnę. I to nie powinno nikogo dziwić, ani boleć również w Polsce. No bo dlaczego niby ludzie, którzy urodzili się... 20 lat po wojnie. Ale nawet 5 lat po wojnie. Tak. 10, 15 i tak dalej, i tak dalej. A teraz już nawet 50 czy 60 lat tak, po wojnie, tak, prawda? Oni powinni, e, on... Mają prze przepraszać za cokolwiek. Natomiast drugą stroną medalu jest właśnie zachowanie pamięci o II wojnie światowej, jako o I przerażającym tego, doświadczeniu że to naród, że to ich ludzkości. Naród. I oczywiście świadomości o tym, że to Niemcy byli Gotowali inspiratorem, to oni zgotowali rzeczywiście innym ten los. I to rzeczywiście trzeba robić przy pomocy edukacji historycznej, najszerzej pojętej, między innymi budując muzea, gdzie ta historia byłaby rzetelnie pokazana. No niestety Centrum Przeciwko Wypędzeniom to nie jest jest muzeum, które muzeum powinno stanąć Mur, w Berlinie. Takie muzeum ewentualnie mogłoby stanąć być może to będzie odebrane jako swojego rodzaju prowokacja, ale takie muzeum mogłoby ewentualnie stanąć w Warszawie. Żeby i Polacy mieli świadomość, że również naród niemiecki nie tylko popełniał zbrodnie, ale również był e, ofiarą. ofiarą, ten, ofiarą. W pewnym no, ale ale to jest Steinbach. zupełnie co innego. Ale nie Natomiast Steinbach. Niemcy powinni mieć muzeum, które by im stale uświadamiało, że to oni, ich przodkowie wszczęli wojnę i jak ta wojna wyglądała. A niekoniecznie należy w Berlinie eksponować, czy też w ogóle nie powinno się eksponować w Berlinie bo tych cierpię niemieckich, bo to jest wtórna sprawa. To jest i zamiana i to, jest właśnie... to jest nieuczciwe, tak jest. niegodne, tak jest. Tak. no i kłamliwe przede wszystkim. Ale co do pani Steinbach, to jest sprawa też skomplikowana oczywiście, bo to jest polityk, który skwapiwie wykorzystuje wszelkie możliwości prawda, utrzymania się na fali. No to, Kiedy no, można wykorzystać ten argument, to wykorzystuje. przecież, który no to, miał no, ale, ale tak się złożyło, nie, jak nawet front, nie w Gdańsku, Gdyni, pod Gdynią. W jak się front przesunął, to tatusia przenieśli tak w głąb w Rzeszy i w ten sposób bo, bo oni. Musieli, musieli się ewakuować, się ewakuować a tak ona jest, tak u, uchodzi, znaczy występuje jako ofiara wysiedleń i w ogóle jedna tak, nie jest biedna, Paradoks, ale, ale tak to zostało w ustawie zapisane, więc papier nie wykorzystuje no też no te możliwości. <laughs> chociaż akurat mojego miłosierdzia nie budzi. Panie doktorze. Jest to temat niewyczerpany. Poruszyliśmy zaledwie kilka punktów i haseł. Myślę, że jeszcze w następnych audycjach wrócimy do tematyki II wojny światowej, okupacji, ofiar jakie poniosła Polska i tego co się działo po wojnie i jak do dzisiaj ten nasz ból wciąż pulsuje i wygląda na to, że jeszcze będzie bardzo długo, bardzo bardzo dotkliwie odczuwalny. A teraz chciałam panu podziękować i słuchaczom przypomnieć, że Moim gościem w studiu był dr Paweł Kosiński z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Żegna Państwa, Olga Braniecka. Głowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! To nieprawda ja, prawda! Państwo! Tajna historia Polski.